ten nie jest tak łatwy By, wszy by, wszy by wszystko sklejeło ci się ładnie W sedno sprawy W sprawach palce robią się naprawdę ważne Przy, przy, gdy, przy gdy przyjdzie pisać naprawdę ważnych sprawach palce robią się miękkie jakby były z waty Powtarzacie się, jakby wam kończyły się tematy. Nie przyjdzie, pisać naprawdę ważnych sprawach. Palce robią się miękkie, jakby były z waty Dodatkowo macie mózgi na i nie jesteście w stanie. Skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie. A że nie w sedno sprawy. Raz jeszcze, nie jesteście w stanie. Skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie. A że nie w sedno sprawy. Nie fach, nie jest tak ładny. Dla mnie przynajmniej. No dobra, użyj ładnych słówek, by wszystko skleiło ci się ładnie. Ale gdy już skończysz, ja zadam ci pytanie. Dlaczego to, co chciałeś powiedzieć, pozostało na dnie?